Księga Kaznodziei Salomona, czwarty rozdział, 17 wiersz i piąty rozdział, pierwszy wiersz Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło Nie bądź prędki w mówieniu i niech Twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem Bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi Dlatego niech Twoich słów będzie niewiele Ktoś mógłby powiedzieć, że to niezbyt dobre rozpoczęcie nabożeństwa Na którym winno być wiele modlitw Na którym winno być wiele słów a jednak myślę, że ta rada jest radą, którą winniśmy sobie wziąć do serca. Naszą ludzką tendencją jest postrzeganie nawet duchowości w Kościele, w ilości naszego działania, w ilości naszych wypowiadanych słów, w różnego rodzaju zewnętrznych gestach i rzeczach, które na ludziach robią wrażenie. I najwyraźniej kaznodzieja Salomon już w swoich czasach zaobserwował takie tendencje, że już wtedy ludzie postrzegali wagę swej religijności w tym, ile wkładali w to wysiłku, energii ile w tym było zewnętrznego jakiegoś działania. Pan Jezus podobnie ze swoimi uczniami, gdy nauczał ich o modlitwie, powiedział, abyśmy nie byli wielomówni jak poganie, czy to oznacza, że gdy modlimy się, nasze modlitwy powinny być najkrótsze, jak to tylko możliwe? Czy wtedy będzie to miłe Bogu, czy wtedy będzie to bardziej duchowe niż długie modlitwy? Kaznodzieja mówi, abyśmy nie byli prędcy w mówieniu i aby nasze serca nie wypowiadały śpiesznie słowa przed Bogiem. Ale chodzi o to, aby sobie wziąć do serca to, co tutaj kaznodzieja Salomo, natchniony Duchem Bożym, zaobserwował i z natchnienia Bożego Ducha zapisał dla nas, abyśmy idąc do domu Bożego pilnowali naszych kroków. I to nie znaczy, żebyśmy uważali na podrodze, żeby się nie poślizgnąć, chociaż Oczywiście dobrze jest uważać przy takiej aurze, jaką mamy. Ale to chodzi o to, że gdy idziemy do domu Bożego, gdy stajemy przed Bogiem, to jest to coś, co Bóg traktuje poważnie i co my również winniśmy traktować poważnie. I ma znaczenie, czy zwracając się do Boga, prawdziwie wyrażamy to, co jest w naszych sercach, czy po prostu klepiemy jakieś modlitwy, czy po prostu wypowiadamy jakieś wiele pięknie brzmiących słów, które w ogóle nie mają pokrycia w naszym życiu. Bóg na to zważa i dla Boga jest to istotne, aby to, co tutaj się dzieje, było szczere. On szuka chwalców, którzy będą go czcić jak? W duchu i w prawdzie. W prawdzie. Nie w fałszu, nie w jakiejś fasadzie, nie w jakiejś, o tutaj coś zrobimy tego, ale tego nie ma w naszym życiu. Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że teraz tam szedłeś po schodach i narzekałeś, a tutaj przychodzisz i mówisz chwała Bogu. Jeśli w Twoim sercu jest narzekanie, to lepiej powiedz o tym lepiej powiedz szczerze o tym Bogu. Boże, moje serce jest zgorzkniałe. W moim sercu nie ma radości. W moim sercu nie ma pokoju. potrzebuje Ciebie. Niż udawaj, niż zakładasz wesołą maskę chrześcijanina i mówisz, że wszystko jest dobrze. Kiedy tak nie jest, to się Bogu nie podoba. On szuka tych, którzy Go wielbią w duchu i w prawdzie. W duchu, rozumiem, dla Niego nie jest tak ważne to wszystko, co to dzieje się na zewnątrz. Dla Niego nie jest tak ważne, czy uklękniemy, czy stoimy, czy podniesiemy ręce, czy nie. Chociaż ma to swoje, znaczenie. Ale to nie jest tak ważne jak to, co jest w sercu. To, co jest w duchu prawdziwie. To, co On widzi, na co On patrzy, gdzie jest ta prawdziwa komunikacja. Bo tak jak już nieraz mówiliśmy, możesz uklęknąć i wcale nie być uniżony przed Bogiem. Twoje serce może być tak wyniosłe i tak pyszne i Twoje klękanie nic nie zmienia. Możesz powiedzieć wiele słów, Panie, Panie, a Jezus tak może nie być Twoim Panem. A więc przede wszystkim w duchu tej komunikacji z Bogiem, gdzie On patrzy na głębokość naszego serca i oczywiście przy pomocy Jego Świętego Ducha, z pomocą Jego Ducha, ale też w prawdzie, w szczerości. A więc weźmy sobie do serca te słowa, pilnujmy naszych kroków, pilnujmy naszych słów, starajmy się mówić to, co rzeczywiście jest w naszych sercach, nie spieszmy się. Znowu, w niektórych zborach jest taka tendencja, żeby szybko, szybko, szybko, jeden, za, jeden przez drugiego, jeden za drugim, szybko, szybko, dużo słów, wow, to jest duchowe. Nie sądzę, że to jest istota duchowości. Niech Twoich słów będzie raczej niewiele. niech to będą prawdziwe słowa, niech to będą szczere słowa, to co powiesz. Mam nadzieję, że nikogo nie zniechęcam tymi słowami, mam nadzieję, że zachęcam nas, ale do tego, co jest wierze Bogu miłe na co On dzisiaj czeka. Żebyśmy otworzyli przed Nim nasze serca i byli szczerzy przed Nim. Niczego nie udawali, niczego nie kreowali, nie robili wrażenia na braciach i siostrach, ale uwielbiali naszego Boga tak, jak Mu to jest miłe. W duchu i w prawdzie. I nastawmy się na słuchanie. Nastawmy się na to, co Bóg ma dzisiaj do nas do powiedzenia. Otwórzmy przed Nim nasze serca i niech Jego Duch mówi do nas. Nie bądźmy jak głupcy, którzy składają ofiary, a Bóg nazywa to złem.